Agaton Giller. Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854. Odcinek 46. Okolica za Pokrowem równa i pospolita. Nie ma malowniczego wdzięku. Podróż po niej jednostajna i niezajmująca. W jednej wsi sceny taborowe cyganów urozmaiciły podróż. W wiosce zaś, w której nocowaliśmy, oczekiwał nas niezwykły widok partii żydowskich dzieci, złożonej ze stu chłopaków. Najstarsi mieli zaledwie lat czternaście, a byli dziewięcioletni i ośmioletni chłopcy. Biedne te dzieci, oderwane od matek w wieku, w którym Najwięcej potrzebują ich pieczołowitości i pielęgnowania. Ubrane w szare, rekrutskie płaszczyki przenosiły już wszystkie trudy wygnania i niewoli. Żołnierze, którzy ich wieźli, mieli z nimi dużo kłopotów. Płacz uśmierzali ruzgą. Chłopi na kwaterach okazywali im jako niechrześcijanom, Pogardę i nienawiść Naczyń i misek swoich Nie chcieli im udzielać Mówiąc, że im ci poganie Wszystko zanieczyszczą Starsi umieli cokolwiek po polsku I radzi ze mną rozmawiali A cieszyli się bardzo Gdym przemówił ich językiem Partia tych dzieci pochodzi Z mochilewskiej guberni A wiozą ich do szkoły Kantonistów w niższym Nowogrodzie, gdzie wychowani na żołnierzy pod surową dyscypliną wojskową zapomnią mowy, obyczaju i wiary Izraela i przyjmą wiarę swoich ciemiężycieli. Wiadomo jest, że rząd moskiewski z litewskich, wołyńskich, podolskich i ukraińskich okolic nie bierze od Żydów zwyczajnych rekrutów z dorosłych ludzi, lecz zabiera dzieci, które sam na żołnierzy wychowuje. Dzień poboru dzieci jest dniem trwogi i płaczu między Żydami. Płacz towarzyszący gromadom, Pacholąd do Moskwy wywożonych przypomina płacz w Babilonie i jęki dzieci mordowanych przez herodowych oprawców. Następnego dnia nieprędko ich ściągnęli z domów i zebrali przed oficera. Jedni wcześniej ze snu zbudzeni, niewyspani, głośno szlochali. Inni, gdy go żołnierz budził, wołał przez sen ojca i matki inni znów ciągnęli na miejsce zboru bez śniadania niewyczesani i nieumyci, spłoszeni przez chłopów, którzy im nawet wody nie chcieli udzielić, nie pozwolili w swoich chatach modlić się po swojemu. Podoficerowie ustawili ich w szeregi, oficer sprawdził ich liczbę, poczem Powsadzali po kilkanaście pacholont na wóz i powieźli tę dziecięcą zgraję, niewiedzącą o smutnym losie, jaki ją oczekuje. Ja też ze swoim konwojem podążyłem za niemi i widziałem, jak starszych pozrzucano z wody, a młodzi co wiorstę prawie zatrzymywali konie i złazili z wozu dla zwykłej potrzeby. Woźnica tymczasem klął potężnie, a żołnierze szturchali i popychali chłopaków. żal mi było biednych dzieci, które wpadły w nową egipską niewolę. Przed południem przyjechałem do miasta Włodzimierza nad klazmą. Na przedmieściu spotkałem Kilkadziesiąt wozów Ciągnących jeden za drugimi Z żonami i z dziećmi Imieniem osiedleńców Ludzie idący obok tej karawany Byli to dobrowolni wygnańcy Nędza wygnała ich z domu I zmusiła szukać Dobrego bytu w Syberii Rząd zachęca Do osiedlania się w Syberii A ochotnikom Ułatwia podróż i zagospodarowanie się na Pustkowiach. Z biednych moskiewskich guberni, szczególnie pskowskiej i kałużskiej, mnóstwo chłopów takim sposobem przenosi się do Syberii. W ostatnich czasach urodzajną, lecz pustą ziemię za rzeką Kopałą, leżącą na południe od Tomskiej guberni, zajęli Moskale, chociaż do Chin należała. Przeszli przez niebronioną granicę Usadowili się nad rzekami Zaludnili osiedleńcami dobrowolnymi I posiedli kilka tysięcy mil kwadratowych Kraju zdrowego i żyznego Chiny mało dbając o kawał pustyni Na krańcu swojego obszernego państwa położonego Zajęci u siebie wojną Niechętni i unikający wszelkich starć nie sprzeciwiali się najazdowi tej nowej grabieży. Osiedleńcy, których spotkałem, są pełni nadziei i spieszą jakby do ziemi obiecanej. Każdego, kogo tylko napotkają, wypytują się o Syberię. W ogóle chwalą im tamte strony, podnoszą bogactwa i wesołość nowej dla nich ziemi i wystawiają na nowej siedzibie perspektywę ciągłego dobrego bytu, pomyślności i szczęścia. Rząd, zaludniając pustkowia i ziemię świeżo w Azji zabrane, rozszerza swą potęgę, a biedne i nędzne okolice uwalnia od zbytecznej ludności. Malowniczy widok przedstawia karawana syberyjskich osiedleńców w kibitkach zapchanych poduszkami, i dziećmi. Matki karmią niemowlęta, dziewczyny i młodzieńcy idą za wozami, ciekawie oglądając się na nową okolice i ludzi. Otóż jedna z dziewczyn, przystojna i ładna kobieta, słysząc z kibitki krzyki i płacze zakurzonego braciszka, pędem pobiegła do studni i naczerpawszy wody, podała ją malcowi. Ojcowie kierują końmi, a marząc o przyszłych bogactwach i szczęściu, zdają się nie słyszeć gwarnych rozmów, kłótni kobiet, ani płaczu i krzyku dzieci. Wyrostkowie nie myślą o przyszłości, płatają figle siostrom swoim lub też gonią się, skacząc po szosie, rzucają kamieniami i śpiewają huczne piosenki. Na szerokim placu przedmieścia zatrzymała się karawana. Ojcowie konie wyprzęgli, matki powychodziły z kibitek, wyrostkowie naznosili drzewa, a dziewczyny rozniecały ogień i poprzystawiały garnki na wieczerze. Będą nocowali na tym placu. Ludzie zawsze ciekawi, zbiegli się do nich. Jedni przypatrują się przybyszą, inni... Znowuż wypytują ich o różne szczegóły lub też opowiadają cudowne rzeczy o bogactwie Syberii. Do miasta wjeżdża się przez starą bramę. Zawieźli mnie do sztabu batalionu, skąd odesłali do więzienia położonego za miastem. Więzienie w jest to murowany, kilkopiętrowy budynek. W kancelarii zrewidowali mnie z największą ścisłością, przy czym zabrali mi kilka arkuszy czystego papieru, pióro, kałamarzyk, ołówek, które zaszyłem w cielaku. Zostałem więc pozbawiony materiałów piśmiennych, a z nimi przyjemności notowania wrażeń i szczegółów dziwnej mej podróży. Szczęściem, że notatki dotąd spisane pozostały przy mnie. Nie domacali się ich w kołnierzu płaszcza ani w podeszwach butów. Dozorca jako ważnego więźnia umieścił mnie w sekretnym numerze. Była to niewielka izdebka świeżo wybielona i wyszorowana. We drzwiach wprawiona szybka służyła żołnierzowi pod drzwiami do kontrolowania moich czynności. Okno za kratami odkrywało mi widok na okoliczne równiny i płytką dolinę klazmy, na ciemne bory na przeciwnym jej zabrzeżu i na miasto poważnie i malowniczo w tych ramach rozłożone. Ciekawość zwabiała do okienka we drzwiach wielu aresztantów. Porozumiewawszy się ze znajomym sobie żołnierzem, bez żadnej przeszkody mogli przypatrzyć się sekretnemu. Wyraz ten w Moskwie oznacza ważnego kryminalnego lub też politycznego przestępcę, a nawet ośmielili się mówić ze mną. Przy rewizji zabrali mi także tytoń, i fajkę, lecz uczynni aresztanci przez szpary we drzwiach przesunęli mi tytoń i ogień w chupce. Z tytoniu robiłem cygara, a puszczając dym za kraty okna spoglądałem na dawną stolicę Moskwy. Włodzimierz, założony roku 1116 przez Włodzimierza Monomacha, od czasów Andrzeja Bogolubskiego został stolicą wielkiego księstwa włodzimierskiego. Przewaga tutejszego wielkiego księcia nad książętami północy i odosobnienie się przez to Kijowa jest epoką ważną w dziejach północy i początkiem właściwej historii Moskwy. Batu, wódz Mongołów roku 1235 zdobył szturmem Włodzimierz, spalił go a mieszkańców wytępił. Zdobycie stolicy napełniło strachem cały kraj, a szerząc wszędzie trwogę ułatwiło mongołom zwycięstwo i pokonanie Rusi. Smutną jest historia mongolskiego panowania w Moskwie. Książęta posiadali zaledwie cień władzy, a państwo zaledwie jakieś ślady niepodległości. Kłótnie wojny domowe książąt ułatwiły Mongołom napady, które coraz częściej się powtarzały i coraz bardziej pogrążały ruś w nicości politycznej. Wielcy książęta włodzimierscy byli najpoddańszymi wassalami. Ordy. A gdy w roku 1299 metropolit Maksym przeniósł się z Kijowa do Włodzimierza i kościół uległ jej wpływowi, roku 1293 Nogaj, wspierając księcia Andrzeja Chorodockiego, zdobył i zniszczył Włodzimierz. W latach 1382, 1412, 1521 i 1539 mury Włodzimierza przy łunie własnego pożaru widziały zwycięstwa Tatarów. Na początku XIV wieku Jan Kalita przeniósł stolicę Wielkiego Księstwa Suzdalskiego do Moskwy, lecz aż do roku 1432 wielcy książęta moskiewscy koronowali się we Włodzimierzu. Przez długie jeszcze czasy widzimy w suzdalu urodzoną Moskwę bez godności, płaską, rozdartą, okrytą hańbą spodlenia, kłócącą się i szarpaną, aż wreszcie książęta poznali chorobę państwa a wpatrzywszy się w potęgę swoich władców, odgadli tajemnice siły zwycięstwa i potęgi. Mongołów. Naśladując zaś ich, utworzyli z Moskwy samowładne państwo, które zniszczyło stronnictwa książęce i rozdzielenie utrwalające wpływ mongołów, a zjednoczywszy moskiewskie ziemie dało im siły, które wreszcie pokonaniem mongołów oswobodziły się z obcego jarzma. Naród ujarzmiony powinien doskonale poznać charakter narodu i rządu ujarzmiającego. Powinien doskonale zbadać jego instytucje, tajemnice siły, potęgi i sposoby ich osłabiania i zwalczania. Silna Moskwa może tylko być siłą pokonana. Potężna jednością i zgodą uczy podbite przez siebie narody jedności i zgody. Nie zgoda, tylko Niejedność i lenistwo ujarzmionego narodu może utrwalić na długie czasy panowanie wrogów. A żeby więc utworzyć siłę, bądźmy Polacy zgodni i jedni. Nie kłóćmy się o zasady społeczne i o formy polityczne dla państwa, którego... Nie mamy, a mając za zasadę i cel naszego postępowania niepodległość Polski, brońmy i umacniajmy zgodnie narodowość naszą, niech osobistości nas nie różnią, prywata się nie miesza do naszych czynności, rozszerzajmy ducha publicznego i pojęcie potrzeb naszych, uwolnijmy lud wiejski i oświećmy ich umysły. Żyjąc pod jarzmem, utworzymy w sobie moralną i materialną potęgę, a do utworzenia jej wrogi zupełnie przeszkodzić nam nie są w stanie. Gdy nieprzyjaciele nasi walczyć będą z potęgą, z rozumem, z cnotą, a ludźmi mającymi sposoby działania i zwycięstwa z narodem, pod każdym względem wysoko posuniętym, a zgodnym i jednym, wówczas będą zwyciężeni. Wszystko mamy do zrobienia. Wyciągajmy też ze wszystkiego korzyść i naukę, a potęga wrogów naszych niech nas w duchu nie osłabia, nie trwoży i nie odbiera nadziei, a raczej. Pobudza do pracy wszechstronnej jak życie i potrzeby nasze, a której zawsze zasadą i treścią ukrytą lub jawną powinna być niepodległość Polski. Gdy patrzę za krat mojego więzienia na potęgę wrogów Polski, czuję, że nam Bóg dał w ich potędze bodźca do utworzenia w sobie wyższej potęgi. Spraw więc, o Boże, abyśmy mądrze i zgodnie pracowali I krzątali się wewnątrz i mądrze potem zwalczyli wrogów naszych Długo w nocy siedziałem w oknie Słońce już zaszło, gwiazdy już zeszły W oknach Włodzimierza błysły światła Warta krzyczy – słuszaj! I wszystko układa się do snu lub już zasnęło. Ja tylko z myślą o ojczyźnie, o potędze i niepodległości jej zasnąć nie mogłem. Nazajutrz o świcie widziałem z okna aresztanta prowadzonego na plac egzekucji. Szedł, nogi pod nim się uginały, na placu czekało na niego